Prezentujemy nasz pierwszy w życiu podcast, którego bohaterem jest dr Tarzycjusz Buliński. Dlaczego właśnie on? Mnie zainteresowały akurat jego badania u wenezuelskiego ludu Eniapa, A Asie i Alicję, antropologia edukacji. Doktor Buliński w swoich wypowiedziach odnosił się do często zaskakujących doświadczeń u Eniapa. Tyle tytułem wstępu. Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu. zwanym fascynatem gdzieś dziada, Pradziada, z kołyski z Indianami w pogoni. Indianie są doczepieni. W się wcześniej interesowałem Indianami. Ja byłem głęboko skoncentrowany na książkach i lubiłem sobie czytać w książkach i koncepcje, i teorie, różne takie szmary bariery, a indiany pojawili się tylko dlatego, że przyszedł Mariusz kolega z pracy i zaproponował, że może bym pojechał do Amazonu. Ja po długich, długich wahaniach, bo to mnie coś przerażało, wyobrażałem sobie tam Amazonię jako taką y, dość krwiożerczą krainę. Po długich wahaniach zdecydowałem, zaryzykowałem. Od momentu wyjazdu do tego, że mnie Indianie zaczęli ciekawić, to bo jej, to to nie miało. Jak jechałem, to już miałem plan, że ja tam będę szkołem po indiany. No i to, to właśnie było błędem, że już miałem plan. to Tylko utrudniało. W początku chodziłem na lekcje, rozmawiałem koślawy z nauczycielami, prowadzałem wiady. Struktura jest bardzo podobna do naszej szkoły. To jest dokładnie szkoła tego typu zachodniego. Zaczynałem od pierwszej szkoły podstawowej lecimy w górę kresami. Z tym, że oni bardzo dużo zostają w tych klasach, zatrzymują się na trzeciej, czwartej klasie, a potem wychodzą. Bo u nas jest taka ideologia szkoły sprzedawana, że uczcie, się, ucz się, dziecko, żebyś to rzeszono w życiu. Tam oni się uczą, uczy się dziecko, ale ci inni zostają. Tak jak Wam mówiłem, nie skaczą po tych szczeblach edukacji, nie robią podstawówka, gimnazjum, średnia, studia, tylko podstawówka, podstawówka, podstawówka, podstawówka oni wracają, czy wracają. Żyją tak jak Żyli. Szkoła to jest w miejscu ich życia. Czyli mało osób się przeprowadza do miasta, bardzo mało osób zmienia sposób życia. Że zaczynają zarabiać jakimiś zawodami nowożytnymi, sprzedawca, sanitariusz. tam na palcach dwóch rąk policzenia. Nie przekłada się na, na awans społeczny. O, o tym chodziło, że nie widać za bardzo, jakby ta szkoła miała ich domać rozwojowo. Wygląda na to, że ta szkoła zupełnie jest niezwiązana z wiedzą. Raczej chodzi o bycie w szkole, powtarzanie tego samego, a nie jest rozpoznawana ja, jako. Nabywanie nowych umiejętności poznawczych. Na pierwszy rzut oka wygląda wszystko bardzo podobnie, ponieważ szkoła jest tego samego typu. Nie wyraźnie wyodrębnione formalnie czasy nauczycieli, przedmioty do zaliczania oceny. Z tym, że to tak wygląda z boku, że indiennik gdzieś większą uwagę przywiązują do innych elementów. Te, które u nas są marginalne, tam się stają ważniejsze. I to jest mój punkt wyjścia. Na przykład nie lubią ocenić. Mało jest ocen. Rzadko nauczyciele oceny zostawiają, mało robią sprawdzianów. Ja takie odnosiłem wrażenie, że te oceny to są tak na siłę robione. To trzeba, na koniec muszą być wpisane jakieś oceny, więc nie wpisują, A za to bardzo dużą wagę przywiązują do posiłków szkolnych. Żeby one były regularne, żeby były tam produkty ze świata zewnętrznego, kreolskiego, na samych produktach własnych. Nie robię takich i wszyscy w tych posiłków, którzy są w szkole, biorą udział. Uczniowie, dorośli, nauczyciele, to jest taka dysproporcja. To, co już zjadają, tak? I musi być zawsze coś ze świata kreolskiego: ryż, kurczak, mhm. słodkie napoje, makaron. A nie ma nigdy, nigdy nie zaobserwowałem, żeby było mięso polowanych zwierząt. Ponieważ mięso polowanych zwierząt jest pożywieniem ludzi prawdziwych osób, nie A to jest właśnie pożywienie obcych, mówią tato, bytów nieludzkich. Nie Chodzi o to, żeby w tej szkole też doświadczać tej obrześciw. Chodzi o to, żeby uczyć się jak oswajać obcych, jak postępować z obcymi, żeby oni nie byli niebezpieczni, żeby można było z tej relacji wyciągnąć jak najwięcej. Patrząc z boku, jak tak się patrzy formalnie, to to wygląda chodnie. Uczą się tu i tu, ale jak się zaczyna zwracać uwagę na szczegóły, na przykład na obiekty, tych uczniów, ze zdziwieniem zauważałem, że tam chodzi facet, który ma 32 lata. i Chodził do szkoły, do czwartej klasy albo małżeństw młodych w szkole podstawowej. Kobiet z dziećmi lub to, że duży power jest włożony w te objawy to wychodzi, że w tej szkole o coś innego chodzi, prawdopodobnie. Nie jest to praktykowanie dla osiągnięcia wiedzy, tylko praktykowanie dla praktykowania, bo samo to praktykowanie jest wartością, przebywanie w tej samej przestrzeni, robienie tego samego, przybliżanie się do osób, z którymi normalnie w życiu pozaszkolnym nigdy byśmy nie skrzyżowali swoich dróg, bo to są obce, to są dalece powinowaci. Ja bym powiedział, że to jest takie wytwarzanie pokrewieństwa na nowożytny sposób. Oni odtwarzają swoje ciało społeczne, reguły pokrewieństwa odtwarzają poprzez zajęcia szkolne, a nie zyskują dzieci. Lekcje w śródeni wyglądają tak, że mówi tylko nauczyciel. Zadaje pytania, czasami uczniowie odpowiadają generalnie nie ma czegoś takiego, że uczeń z tej strony zadaje pytanie do nauczyciela. Rzadko się pojawia coś, nie, chyba nikt nie widziałem. żeby nauczyciel zadał pracę w grupach. Idea dialogu pomiędzy nauczycielem a uczniem nie istnieje. Bo to jest też zakotwiczony z, z tyłu, z tym, że o tym indianie nie mówią, o, w teorii uczenia. Uczą się, uczą się, tylko pojedyncze osoby. Uczniowie się mogą uczyć, nauczycieli nie może nic przekazać, no, no, tylko umożliwia tym, którzy siedzą z drugiej strony doświadczenie czegoś. Ale on za efekt w ogóle nie jest odpowiedzialny. Dyskusja jest, nie jest indiańska. Książki są zewnętrzne, nie ma tam jednego zestawu podręczników i właściwie jest łapanka podręczników. Z różnych lat, z różnych krajów, które w jednej osadzie widziałem z radością, o tutaj podręcznik jest z Hiszpanii, a ten jest z Meksyki a ten jest wenezuelski, a w jest wyłącznie świat kultury albo czysto białej, albo natyskie wenezuelskiej. Od 2003 wchodzą takie przedmioty indiańskie, ale one są realizowane wyłącznie w jednej osadzie. Generalnie indianie nie przywiązują do nich wagi i nie skupiają wysiłków na tym, żeby uczyć swojej kultury, tak byśmy powiedzieli w dyskusji oficjalnym, pomimo tego, że wobec innych będą o tym mówić i tak właśnie robią bo tego od nich oczekujemy. Nastawimy na obronę swojej tożsamości etnicznej, swojego języka i dziedzictwa kulturowego. A tam są całe takie zestawy dyskursów wypowiadane do obcych. Szkoła to jest świat białych. Tam, tam, tam jest wiedza białych, a to czego oni się uczą o, o świecie, jak, jak żyć z, innym, z innymi ludźmi, to jest poda szkoła. W szkole nie ma wiedzy praktycznej. O, to jest mordakam. Się uczą o ułamkach, się uczą o energii kinetycznej i w dżungli przypomnę. Kinetycznej, chemicznej i słonecznej i o stanach geograficznych i politycznych w Wenezueli. Może jest to jakieś nadużycie, ale to mocno antropologiczne. Ich życie jest przesączone nastawieniem na obcość. Tak, uważnością na obcość coś, się boją, ale także i pożądają i w tym sensie są antropologiczni. W stroju jest bardzo silny i nauczyciele i dzieci inaczej ubierają do szkoły niż poza szkołą. Dorośli inaczej się ubierają czyli na, na modłę naszą yy, zachodnią, kraolską, wybierają się odwiedziny do białych, do metysów, wybierają się do miasta. Powiedziałbym tak obrazowo, na, ubierają taką skórę, nie? bo jak ja, jak ja przyjeżdżam, czy Mariusz, to te, też ubierają tę skórę, wychodząc w tej skórę, żeby lepiej się skomunikować. Że jak Pani rozmawia z podobnym do siebie, to Pani przejmuje jego, e, w stanie przejąć jego perspektywę i za, zauważać to, na czym mu zależy, lepiej używać jego mowy, ale że sposoby oswajania różnych innych bytów, w tym białych, były już wcześniej praktykowana, może tak. Mi się wydaje, że szkoła nie może wyglądać u nas inaczej. Ona jest tak właśnie skonstruowana, żeby nas odciągać od praktyki. I głównym pomysłem jest to, żebyśmy się uczyli takiej wiedzy abstrakcyjnej, żebyśmy się uczyli przekształcać, przekształcać swoje życie, może tak. I dlatego ona inaczej skonstruowana być nie może, a ten nasz ciągły pęd do tego, żeby ta szkoła była inna, polepszona, bardziej praktyczna, połączona z życiem. To jest tylko czysta ideologia. Musimy to tak nazywać, żeby mieć poczucie, że coś zmienia. Pytanie o to, czy szkoła ma być? Nie? To są pomysły wśród różnych ludzi, żeby szkoły nie było. Co nam daje szkoła, nie, tak naprawdę? Erikson mówił, to jest taki okres podroczony odpowiedzialności. Przyzwolenie na to, żeby, żeby się no, ci, którzy nazywamy młodzieżą, wychasali. Tak zwani do, dojrzali, dorośli, którzy udają, że nie są dojrzali i wszyscy się na to godzą. Bo się uczą. I potem powstaje pytanie, po co nam ci dojrzali? Dojrzali ukrycimy. czego u nas są, a w innych krajach nie ma. Młodość to nie jest też uniwersalnego. Młodzież. Ludzie w wieku 22 lat to jest coś uniwersalnego, ale u nieba tak skupni walno. Noworodek to jest minimalny człowiek. Potem wraz z wzrostem podmiotowości i skarbczości, ile, ile to, to coś się stanie zmienić w życiu, bardziej się upodmiotawia, upodmiotawia. i etap małżeństwa jest jednym z, y, z momentów większego upodmiotowienia. Ale potem jest pierwsze dziecko, drugie dziecko, potem te dzieci się żenią nie ma młodzieży. Nie ma czegoś tego, że jest nagle przerwa. Kategoria ludzi wyłączonych. Antropologia edukacji. To jest oczywiście tylko wizytówka. Generalnie chodzi o, o aspekty wzrastania w świecie, stawania się człowiekiem, gdzie to się robi dorosłym. Socjolog to nazywa socjalizacją. Antropologia edukacji tego dotyczyła różnych aspektów tego w przekroju międzykulturowym i historycznym. Czyli szeroko.. I szukaniu jakiejś regularności lub odstępstw od regularności. Takim odstępstwem jest to, czym rozmawialiśmy wcześniej, ta młodzież u nas. Z jakichś przyczyn młodzież się pojawiła tylko w pewnych społeczeństwach kategoria młodzieży: Zabawa z dziećmi, żeby dorośli, dorośli, dorośli, dorośli, poważni ludzie bawili się z dziećmi, które mają dwa, dwa lata na przykład no to jest z punktu widzenia takiego ogólnoświatowego jakieś szaleństwo. Nie! Yeah! Dorośli są z dorosłymi, się zajmują różnymi rzeczami. Bawią się z dorosłymi przede wszystkim. Są takie regularności, że widać, że tam gdzie taka zabawa się pojawia, to jest to związane z ze społeczeństwem jakoś kapitalistycznym, ze społeczeństwem miejskim, z większą ilością czasu wolnego, z, ze zmianą statutu startu kobiety. W tym mniej więcej. wszystko zależy od jakości relacji międzyludzkiej w domu. Myślę, że to o wiele lepiej pomaga człowiekowi wytworzyć zdolność do życia z innymi ludźmi. Szkoła raczej zabiera niż, niż wytwarza. Uczy innego trybu, którym o blisko się wpłynie. A te wszystkie kwestie encyklopedyczne są dla mnie drugorzędne. Tam ktoś będzie wiedział, że to był Andrzej Myślę, że te społeczności są skupione w, ma w małych grupach, i niekoniecznie Pa, bo to mogą być kamisze, ale tam, gdzie są blisko, blisko więzi, to edukacja czy wzrastanie z lepszej jakości, jeżeli chodzi o współbycie z drugim człowiekiem. Ten wariant, że to on nie jest wcale aż tak rozpowszechniony, że dorośli zwracają Restrykcyjną uwagę na to, co robią dzieci, i też ich nauczają, nie? prowadzą przez życie. Jest też drugi, równie popularny wariant, że dzieci uczą się same od starszych dzieci i przez naśladowanie i próbowanie. Troszczy się ze tylko tym, żeby się zatroszczyć o dzieci pod względem wzrostu, pożywienia, zdrowia. Zawsze są dzieci krewnych, bo to, są, to nie są małe rodziny. Nie? Nie ma sytuacji, żeby rodziło się dziecko i nie było dookoła drugiego dziecka. To znowu, że u nas. Mamy samotne dzieci. To jest dziecko, koku dziecięcy, zawalony zabawkami, a nie ma drugiego dziecka. I dopiero jak idziemy do czterech lat, możemy iść do przedszkola. A do tego czasu dziecko toczą też interakcji z dorosłym. Ja sceptyczny. Yy, Statycznie jestem yy, z punktu widzenia antropologii. Znaczy, tam, gdzie zaczyna się pedagogika, antropologia zwykle się kończy. Pedagogika jest związana jednak z chęcią kształtowania, poprowadzenia w jakąś stronę, nie? pociągnięcia, niekoniecznie totalnego, opresywnego, ale żeby ten, z którym zaczynam pracę był jakiś na końcu tej pracy, ukształtowany. Nawet jeżeli tam jest założenie, że on ma tylko swoje talenty uzewnętrznić, no to to też jest założenie. Dawidka chce ukształtować. Chce wykształcić jakieś podejście tak, w człowieku. A z kolei tłumaczę, antropologia kojarzy mi się raczej z, z wyjaśnianiem stanu zastanego niż z kreowaniem. Poznawanie, wyjaśnianie, tak. I dlatego one mi się trochę kłócą. Tam gdzie antropologia wchodzi do pedagogiki, to robi się z tego taka, taki sposób przekazywania pewnej ideologii na temat świata, zwykle związany z hasłem tolerancja. To wszystko, co to wszystko. To z czym ja się spotkałem. Co zahappa za antropologię, to musi od razu zaczepnąć tej ideologii relatywizmu kulturowego i że my tutaj wszyscy w Europie jesteśmy jedna wielka rodzina. Przepraszam, że tak e, trywializuję. Ale chodzi o, o dyskurs równościowy, emancypacyjny, tolerancyjny. Zwiedzić może pani To, że.. Będzie tam pani w tym momencie i powie: No, tak, ale tak nie jest, to jest nieprawda. To wie, wielu Afrykanów jest bardziej majętnych niż pani nauczycielka, nie mówiąc o, o rodzicach dzieciaków. Czyli próbować korygować wiedzą, a dwa, co tą wiedzę wepchnąć do podręcznika. No, to z tego podręcznika i tak można różne rzeczy zrobić. Dla mnie rozstrzyga zawsze praktyka. Czyli pani może się tylko dzielić swoją praktyką że pani doświadczyła w Afryce czegoś innego i poprzez tą praktykę ci, którzy słuchają, mają szansę zapamiętać to. Jak to zostanie sprzedane jako informacja, bez emocji, to ma znaczenia. Potem przy następnym spotkaniu z, z czarnymi będzie znowu stereotyp włączony. Tylko to, że pani czegoś doświadczyła i przekazała to w emocjonalny sposób, to może się zakotwiczyć w człowieku a z drugiej strony jak mam myśleć no, co antropolozy mają prowadzić lekcje ze swoich doświadczeń to jest strasznie, straszne utopijne. Jak najbardziej przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia działa na innych ludzi poprzez dzielenie się, ale wdrożenie antropologii do programu żeby teraz tą antropologię czy informacje wzięte z antropologii uczyły osoby, które mają, nie mają doświadczenia Niczego nie doświadczyły z dziećmi z Afryki, to z tego się robi sucha. No i się uczymy, że Afrykanie są wszyscy bogaci. No jakie to ma znaczenie względem tego, że Afrykanie są wszyscy biedni? To jest tak samo emocjonalnie bez, bez istotności, a człowiek i tak musi się posługiwać straty. Sam w sobie on no, nam pomaga w życiu, no, on ułatwia operowanie komunikacje, działania. Jestem sceptyczny wobec programów, które mają popularyzować ideę równych. Jakoś tak oso osobowościowo jestem sceptycznie od tego nastawiany. Nie? Natomiast z dawaniem takich fleszów i migawek innych sposobów bycia, życia wow, to jest świetne. Mam wskazówkę, żeby zawsze się brać za to, co inspiruje, pociąga, niezależnie od tego, ile tam osób rzuca kłody emocjonalne pod mnie, że to jest bez sensu. Albo to już zrobiono na przykład jest taka fajna kłoda. Co z tego? Ja mam, ja mam lepszy pomysł. Czyli zawierzenie swoje, swojej pasji wewnętrznej nie, potrzeby wewnętrznej.